aus Epheser 6 den Abschnitt über die Waffenrüstung Gottes lesen. Wir lesen Epheser 6, Vers 10. Czytamy z listu do Efezjan z 6 rozdziału, wiersz 10 bis Vers, 18, bis Vers 19. Also. 10-20 List do Efezjan, 6 rozdział od 10 do 20 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywidziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem,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 Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję więza, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Ten list możemy podzielić na trzy części. I pierwsze trzy rozdziały cechują się wykładnią nauki chrześcijańskiej, I począwszy od czwartego rozdziału do szóstego rozdziału wiersz dziewiąty, możemy oglądać nasze życie z praktycznej strony. A to, ta część, którą teraz urywek żeśmy czytali, ona mówi nam o tej duchowej walce. Może u niektórych w sercach powstaje pytanie, jak to możliwe chrześcijanin, a jednak walka, deutlich, dass es einen Feind gibt, ale ten tekst nam dobitnie pokazuje, że istnieje nieprzyjaciel, das ist der Teufel. nieprzyjacielem jest Diabeł und die beiden Petrus und Johannes haben schon erfahren, das ein Kampf nötig ist i mówiliśmy na konferencji o tych dwóch uczniach, o Piotrze i Janie i oni już tego doświadczyli, że w życiu chrześcijańskim pojawia się walka. I to była walka spowodowana przez tego przeciwnika, który przychodzi do nas z zewnątrz. Później musieli w swoich pismach napisać, że również też są przeciwnicy albo sprzeciwiania, które pochodzą od wewnątrz chrześcijaństwa. Petrus schreibt o falschen i von falschen Bo Piotr pisał o tych fałszywych prorokach i fałszywych nauczycielach. Johannes schreibt von dem Geist des Antichristen, der damals schon war. A Jan napisał w swoich listach o duchu antychrysta, który już w tamtych czasach okazywał się czynny. Auch mit zu tun hatten, A jeżeli my wierzący mamy do czynienia z ludźmi z naszego otoczenia, to, der to zawsze możemy wiedzieć o tym, że yy, jeżeli ta, ten sprzeciw się pojawia, to jest zawsze w tle działanie diabła. I musimy się tego nauczyć, abyśmy potrafili to odróżniać, że to właśnie diabeł używa ludzi, aby wydać wyraz swojej wrogości dla chrześcijan, i mamy zadanie teraz nie patrzeć na tych ludzi, tylko właśnie na Niego, jako na Tego, który jest tym sprawcą tego sprzeciwiania, które wykonują ludzie. Chodzi o to, żebyśmy nie wypełnili się nienawiścią do ludzi z tego świata, ale im doch in einer festen Art entgegentreten. Ale, jeżeli to jest rzeczą konieczną, abyśmy potrafili też i gdy spotykamy się z ich nienawiścią, abyśmy mogli też i w zdecydowany sposób wystąpić naprzeciw nich. Jeszcze raz chciałbym tu znowu wspomnieć o Janie i Piotrze. Oni powiedzieli wyraźnie, my nie możemy milczeć o tym, co znajduje się w naszych sercach. A później też i w całej księdze dziejów apostolskich czytamy o tym, że uczniowie z wielką siłą świadczyli o tym zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Und das ist jetzt der zu I to jest właśnie tutaj naw nawiązanie do naszego przeczytanego w tym szóstym rozdziale dziesiątego wiersza. Eine Aufforderung an uns stark zu sein. I ten wiersz zawiera takie wezwanie do, dla do nas, abyśmy zawsze byli e mocnymi, silnymi. jest ale jakże ważną jest tutaj uwaga, która jest dodana w środku tego wiersza, zawsze w Panu. I oczywiście ciśnie się na usta pytanie, w jaki sposób jesteśmy to w stanie urzeczywistnić. Przeczytamy jeszcze krótki wierszyk z drugiego listu do Koryntian, z dwunastego rozdziału. Przeczytamy z drugiego listu do Koryntian, dwunasty rozdziału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 w uciskach, dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie mam zamiaru tutaj wchodzić w opis tych okoliczności, w jakich żył apostoł Paweł. Ale ja myślę, że tu w tych wierszach zawarta jest myśl, która ponad te okoliczności jest taką główną, zasadniczą, Geistliche Kraft steht auf dem Fundament unseres Bewusstseins, dass wir selber schwach Ta duchowa moc zawsze musi opierać się o, tej, o ten Fundament, którym jest nasza świadomość, że my jesteśmy słabymi. I zawsze opierać się o tą wiarę, że ta moc Pana zawsze jest do dyspozycji. Dzisiaj słyszeliśmy o tej dłoni, która, jak wiara, chwyta się tego, co było zwiastowane i przyjmuje to. Tutaj, w tym drugim liście do Koryntian, Paweł usłyszał słowa Pana, dosyć Ci na łasce mojej. A w jednym miejscu Pisma czytamy też i takie zalecenia. Nie, namyślajcie się najpierw, co macie powiedzieć, gdyż sam Pan w danym momencie, gdy będziecie musieli zdać świadectwo z wiary Waszej, Pan włoży w usta Wasze odpowiednie słowo und verstehen, in herrn dlatego możemy to dobrze zrozumieć że Duch święty daje nam tutaj to wezwanie bądźcie mocni w panu i w własce jego und jest ist die eigentlich immer wieder neu i to zawsze jest takie wyzwanie dla nas, które z którym się ciągle na nowo spotykamy. To jest końcówka dziesiątego wiersza. Umacniajcie się w potężnej mocy Jego. Ale Pan przecież dał to przyrzeczenie uczniom swoim, że On ich nigdy nie opuści. I on tutaj w tym przeczytanym szóstym rozdziale listu do Efezjan pokazuje nam konkretne środki, które będą mogły nam pomóc w tej walce. To możemy nazwać ten przeczytany urywek, że to jest opis tej zbroi Bożej. My potrzebujemy jej, aby ostać się w stosunku do tych wszystkich zakusów podstępnych diabła. I z pewnością to rozumiemy, że to muszą być duchowe środki działania. I wiersz 12 to też i natychmiast nam potwierdza, gdyż czytamy, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem. To oznacza, że my nie walczymy z ludźmi, których diabeł używa, aby e, okazać w stosunku do nas swoją wrogość. Ale nasza walka jest zawsze z tym, który stoi za tymi ludźmi. Ale pomimo tego, ta walka zawsze odbywa się tu na ziemi, dlatego, że tylko tu na tej ziemi diabeł może nas atakować. Die Gewalten, die in den Ötern. Ale tak jak czytaliśmy, również też i przez te e, moce, które są w tych e, niebiańskich okręgach, stara się również i nam zaszkodzić. Tak jak w tym dwunastym wierszu czytaliśmy, że bój toczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I gdy tak to przeczytamy, to e, możemy naprawdę się przerazić. I może słusznie pojawić się w sercach naszych pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie walczyć przeciwko takim mocom, które tutaj są wymienione? Ale ja jeszcze raz samego siebie powtórzę, że Pan jest zawsze z nami. I to On oferuje nam przywdzianie tej zbroi. Z my pomysły, my w tym I z pomocą właśnie tej zbroi możemy wyjść do tej walki. Ale musimy podkreślić to jedno słówko, które jest tutaj bardzo ważne w trzynastym wierszu całą zbroję Bożą. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. I tu, aby to zrozumieć dokładnie, użyte są obrazy, takie przedmioty, które kiedyś rzeczywiście do tej zbroi żołnierza należały. I to na pewno dobrze rozumiemy, że żołnierz z ówczesnych czasów on nie mógł być on nie był całkowicie ochroniony tym pancerzem, tą zbroją, która tu jest opisana A jeżeli nie był tą zbroją całkowicie ochroniony to wtedy łatwo można było go zranić i dokładnie ta sama sytuacja wygląda raz z nami. I dlatego jeszcze raz powtarzam to wezwanie z 13 wiersza. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Abyście, abyście umieli postać się w tym dniu złym. I ten zły dzień chciałbym teraz przedstawić i chciałbym go pokazać jako składający się z dwóch części. Zasadniczo można powiedzieć, że to z jednego punktu widzenia jest cały ten czas, w którym my obecnie żyjemy. Das Wort braucht schon mal e, den Ausdruck, es ist die letzte Stunde. Słowo Boże na określenie tych czasów e, używa takiego zwrotu ostatnia godzina. Das meint nicht tatsächlich eine letzte Stunde, nach der dann nichts mehr kommt. To nie ma na myśli tego, że to w tym momencie jest ostatnia godzina, po której już nic innego nie nastanie. Sondern das meint in einem moralischen Sinn die letzte Stunde ale tu chodzi o moralne określenie tego czasu, że to jest ostatnia godzina ze względu na stan moralny człowieka, ostatni czas, po którym już nic innego się nie będzie objawiać. Bo jak wiemy, w całej historii ludzkości, w różnych okresach czasu, ten stan moralności też w różny sposób się objawiał. A gdy nastało wypełnienie czasu, to y, przyszedł Pan Jezus. I tu w tym urywku właśnie jest to określone y, pod tym określeniem dniu złym, trzynasty wiersz. Ale myślę, że jeszcze to określenie ma drugie znaczenie. Mianowicie pojedyncze zdarzenia w życiu poszczególnego wierzącego. Pozosta... Pozostańmy jeszcze dalej przy tym przedmiocie naszego rozważania, czyli Księga Dziejów Apostolskich. So ein des to des mówiliśmy o tym pojedynczym zdarzeniu, w którym Piotr i Jan musieli tego e, dotkliwie do, e, doznać, jak wygląda wrogość e, Diabła w stosunku do nich. Und diese i gdy tak właśnie nad tym znaczeniem tego dnia złego się zastanawiamy, to możemy właśnie lepiej zrozumieć drugą część tego wiersza. Petrus i Johannes Oni, Piotr i Jan, wszystko dobrze wykonali i można powiedzieć, dobrze swój bój bojowali. Jeżeli Pan nam daruje tego rodzaju łaski, to bardzo często istnieje takie niebezpieczeństwo, że my części jakiegoś zwycięstwa będziemy samemu sobie przypisywać, i będziemy może myśleli, że myśmy walczyli z własnej siły, którą mamy. Dlatego też i Duch Święty nas napomina, ale jednocześnie też i zachęca do tego, że całą tą zbroję mamy przywdziać i mieć zawsze ją ubraną, Dlatego, że nieprzyjaciel będzie szukał takiego nieochronionego miejsca i w to miejsce zawsze będzie próbował zaatakować. A więc w żadnym wypadku nigdy nie powinniśmy pokładać zaufania we własnych siłach. Ale tak jak to określił apostoł Paweł, w tej świadomości albo pewności tego, Czego sam też doświadczył z ust Pana, że gdy jestem słaby, wtedy jestem z mocy Pana mocny. I też nigdy nie myślimy sobie, że w ciągu naszego życia na tej ziemi wolno nam zdjąć jakąkolwiek część tej zbroi albo całą zbroję, i troszeczkę odpocząć. Bo, bo Pan chce, abyśmy zawsze byli w stanie ostać się. I po tych wstępnych wierszach wprowadzenia Tutaj apostoł opisuje nam, z czego się składają poszczególne części tej zbroi. I będę teraz próbował, aby każdą część tej zbroi opisać w podwójnym znaczeniu. Myślę, że możemy to bardzo dobrze zastosować w stosunku do naszego zachowania się tutaj na tej ziemi. Bo w tym zasadniczym naszym życiu i nastawieniu, jakie my prowadzimy, albo w takich sytuacjach, w których spotykamy się z innymi ludźmi, może też i z innymi wierzącymi, ale ja myślę też, że każda część tej zbroi zawiera w sobie bardzo pocieszającą, zachęcające poselstwo dla każdego z naszych serc. Ich möchte mit dem anfangen, was unsere Lebensführung betrifft. Chciałbym rozpocząć od tego, w jaki sposób my prowadzimy nasze życie. A potem dopiero omówić ten drugi aspekt. I jeszcze raz czytamy to wezwanie. Stójcie! I w tym, zawartym, w tym słowie zawarte jest to określenie tej stałości. A wiodra nasze powinny być opasane prawdą. I gdy pomyślimy o naszym życiu i sposobie postępowania, to musimy nauczyć się tego, że w naszym życiu wszystko powinno być prawdą. W tej Jezus zawsze i w, te, w tym zakresie Pan Jezus jest dla nas doskonałym wzorcem. Ich das, was ich rede. Bo Pan Jezus mógł sam o sobie powiedzieć, ja jestem tym, o, o czym ja do Was mówię. Ich glaube, ein Stück weiter geht. Ja myślę, że to jeszcze nawet kawałek dalej się posuwa. My czytamy w psalmie 17 taki wiersz, który, jak ja sądzę, mówi również i proroczo o osobie naszego Pana. Tam jest napisane takie zdanie Myśli moje nie posuwają się dalej, niż wypowiadają to usta moje. Ja nie wiem, czy żeśmy się kiedykolwiek nad tym zastanawiali, co to oznacza w naszym życiu? E, Chodzi mi na myśl jeden z przykładów, mam nadzieję, że będzie wystarczająco jasno to przedstawiał. Dziecko przychodzi do domu i mówi, mamusiu jestem głodny, ale myśli w tyle głowy może mi da kawałek czekolady in W naszych oczach w prawdzie to nie wygląda jak nieprawda. Ale my oczywiście widzimy to, że myśli tego dziecka idą dalej niż jego słowa I gdy nad tym się zastanowimy, glaube, hat so eine mindestens in Leben, wo er sagen muss, das było mal so to myślę, że każdy z nas, przynajmniej jedną taką sytuację może z życia swojego wymienić, w którym w to, o której by mógł stwierdzić, tak, w moim życiu też tak było. Chciałem coś w życiu osiągnąć i po prostu ubierałem to w odpowiedni zasób słów. W jednym to ale w każdym przypadku jest to tak, że jeżeli w jakiejś sprawie jesteśmy nieprawdziwi, niezgodni z prawdą, to okazuje się, że właśnie w tym miejscu diabeł zwykle znajduje miejsce, o które może nas zaczepić. I w tym miejscu jesteśmy obnażani. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie nic więcej tutaj e, powiedzieć. A e, z drugiej strony, jakże to jest e, błogie dla naszego serca, e, gdy e, nie możemy sobie w danym momencie uświadamiać, e, że... W, w jakiejś sprawie, żeśmy skłamali. Czyli zawsze byliśmy w pewnym zakresie prawdziwi. Jakże często jednak zdarzało się w naszym życiu, że wypowiedzieliśmy kłamstwo i żeby to teraz podtrzymać, tą całą walącą się budowlę, Musieliśmy użyć kilku następnych kłamstw, żeby to wszystko razem trzymało się całości. Ale jeżeli będziemy prawdomówni, prawdziwi w naszym życiu, to wtedy nie damy diabłu punktu zaczepienia w nas samych. I wtedy to miejsce. Hmm, w którym e, usadowiona jest nasza siła człowieka, czyli biodra nasze, będą opasane prawdą. A teraz chciałbym e, opowiedzieć o drugim znaczeniu tego, e, tej części zbroi. I drugie znaczenie w zasadzie jest bardzo proste. Wir sollen mit der Wahrheit des My po prostu mamy być zaznajomieni z prawdą słowa Bożego. i dadurch fest sein im Glauben. um umocnieni we wierze, Dlatego tylko, że my po prostu ufamy całkowicie słowu Bożemu. über seine Schafe sagt, i gdy na przykład czytamy wypowiedź Pana Jezusa dotyczącą Jego obieczek nicht ewiglich, i czytamy tam, że żadna z nich nie idzie na e, zatracenie, i to jest słowo prawdy, które możemy sobie e, przyswoić, to jest, tym słowem możemy się opasać w, na biodrach naszych ja i wtedy możemy Diabłowi powiedzieć, Pan to powiedział. I w tym również Pan Jezus jest dla nas wzorcem do naśladowania, bo on zawsze wyszedł de, Diabłowi naprzeciw ze Słowem Bożym, gdy go atakował gdy tak to będzie, to wtedy możemy powiedzieć obrazowo e, każdy atak diabła będzie się odbijał od prawdy Bożej, którą jesteśmy na biodrach naszych przepasami. Następnie tutaj e, czytamy o e, tym pancerzu sprawiedliwości, taki pancerz, który tylko jest zakładany tutaj na e, obszar e, klatki piersiowej. Wenn wir Neuen Testament, Gerechtigkeit finden, jeżeli w Nowym Testamencie znajdujemy sprawiedliwość als eine Mahnung für uns, dass wir in Gerechtigkeit leben sollen. jako dla nas, abyśmy w tej sprawiedliwości żyli, dann ist das nach meinem Verständnis immer nach dem Vorbild unseres Herrn uns zu verhalten to według tego, jak ja to rozumiem, chodzi o to, abyśmy postępowali według tego przykładu, który sam Pan nam zostawił. Naturalnie w tym zawierają się wszystkie nasze sprawiedliwe decyzje, które musimy podejmować, ale to oczywiście sięga o wiele dalej. Bo całe życie Pana Jezusa było e, życiem, w którym Bóg mógł znaleźć swoje upodobanie. I to nie na próżno. Pan Jezus jest tym jedynym, który e, został nazwany ten sprawiedliwy. I to jest właśnie napomnienie skierowane do nas. I teraz spójrzmy na ten drugi. Aspekt. Dzisiaj też cytowaliśmy z listu do Rzymian czwartego rozdziału, że to Pan Jezus został zbudzony z powodu usprawiedliwienia naszego, albo dla nasza, usprawiedliwienia naszego. A więc my możemy tego dowiedzieć się ze Słowa Bożego, um das einfach zu sagen, wir sind gerecht vor Gott. Aby to prosto tak powiedzieć, zrozumiałym językiem, że teraz jesteśmy już sprawiedliwymi przed Bogiem albo w oczach Bożych. So, auch da der des kann. I również w tym zakresie możemy e, o, ten, o to słowo się oprzeć i e, każdy atak nieprzyjaciela e, odeprzeć. Ganz Teile zur Verteidigung zu gehen hier. A tak tylko pobocznie chciałbym o tym wspomnieć, że jeśli chodzi o całą tą zbroję, którą tutaj omawiamy, to chodzi tutaj o części uzbrojenia, które są używane tylko i wyłącznie do obrony własnej. W następnym piętnastym wierszu mowa jest o tym, abyśmy byli gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Jeżeli chodzi o Ewangelię, to nie tylko chodzi o to dobre poselstwo, które ma być głoszone dla ludzi, aby byli zbawieni, ale zasadniczo to e, określenie Ewangelia zawiera w sobie to słowo dobre poselstwo. Und ich denke, auch das etwas ist, was ja myślę, że to też właśnie powinno być rzeczą, która e, będzie kształtowała prowadzenie naszego własnego życia abyśmy w naszym życiu zawsze pokoju poszukiwali. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, które mówią o tym pokoju, jaki ma być zachowany pomiędzy świętymi. Ja teraz właśnie otworzyłem list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A Pan Jezus powiedział w tak zwanym kazaniu na górze Błogosławionymi są ci, którzy pokój sprawują albo dążą do pokoju. A w Księdze Przypowieści Salomona jest taki wiersz zawierający bardzo głębokie napomnienie, jeszcze głębiej sięgające niż te słowa. I to jest wiersz z 12 rozdziału Przypowieści, 20, 20 wiersz mówiący o tym, o tych, którzy pokój planują. Gdyby takie było nastawienie ciągle naszego serca, żebyśmy w stosunku do wszystkich planowali zachowanie się w pokoju, to jakże wiele trudności pomiędzy wierzącymi byłoby w ogóle nie zaistniały. Może by było wiele jeszcze miejsc przytoczyć, które mówią o dążeniu do pokoju i nie, nie można to teraz wszystkiego przeczytać. Auf die Ale od razu przejdę do tego drugiego zastosowania tej części zbroi. My wiemy ze Słowa Bożego, że my mamy pokój z Bogiem. I my możemy to też i głęboko uchwycić w sercach naszych, że Bóg nas ze sobą pojednał. A przecież List do Rzymian, piąty rozdział, dobitnie to pokazuje, że byliśmy wrogami Boga. A teraz mamy pokój z Bogiem. I to powinno też i uspokoić serca nasze, nawet w obliczu ataku nieprzyjaciela w tym zakresie. I może by e, też diabeł próbował przez okoliczności życiowe, które by były dla nas bardzo trudne, Wir auch an den Herrn to możemy w takich okolicznościach życiowych myśleć zawsze o naszym Panu. To możemy zawsze o Panu pomyśleć jako o tym, który zawsze ten pokój Boży miał w sercu i e, można by to powiedzieć, e, on był zawsze e, taki pełen uspokojenia. A następnie czytamy w szesnastym wierszu, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Ja myślę, że te ogniste pociski albo te ogniste strzały to nic innego, jak właśnie wszelakiego rodzaju wątpliwości, które nachodzą serce nasze. Geben, Mogą być też i inne okoliczności życiowe, które będzie wykorzystywał diabeł. Glaube, wie be, be, be Ale myślę, że nie powinniśmy o tym nigdy zapominać, jak, e, I tego nie doceniać, jak bardzo właśnie wierzących mogą e, męczyć wątpliwości. I Diabeł bardzo się o to stara, aby tego rodzaju strzały e, kierować na serce wierzącego. Wir hatten einen alten Mieliśmy u nas w zgromadzeniu starszego brata, który kiedyś mi powiedział Jak już byłem stary, to czasami mnie nachodziły takie myśli, czy rzeczywiście jesteś zbawiony? A później znalazł taki jeden wiersz w Biblii, który go całkowicie uspokoił i do końca jego życia udzielił mu tego pokoju Bożego. To jest tylko jeden przykład na określenie zastosowania tych ognistych strzał złego. I właśnie, aby obronić się przed tymi ognistymi pociskami, potrzebna jest tarcza. Ja myślę, że tutaj pod względem zastosowania tej tarczy, to tutaj Słowo Boże wykracza ponad to i y, tą tarczę jeszcze w tych, y, większym zastosowaniu widzi. W, normalnym w szerszym zastosowaniu. Bo w normalnej walce, gdy ta tarcza była wykonana z metalu, to każda strzała została e, odbita. I gdy były to strzały ogniste, to e, jak spadły na podłoże, to one dalej się paliły. Ale to ale tu jest mowa o tego rodzaju tarczy wiary, która te pociski nie tylko odbije, ale natychmiast zgasi. Das heißt, er die to znaczy natychmiast unieszkodliwia każdy pocisk ognisty. Es ganz to wszystko brzmi tak całkowicie prosto i łatwo się wydaje, żeby y, uwierzyć Słowu Bożemu. Ale pozostańmy przy tym obrazie, tej dłoni, o którym żeśmy mówili w rozważaniu. Chodzi o to, abyśmy naszą dłonią się uchwycili, czyli wiarą to pojęli. I tu znowu też możemy zawsze to y, y, zastosować, co zastosował nasz Pan, gdy powiedział, ale jest napisane. Z pewnością zauważyliście, że w stosunku do tej tarczy już bezwiednie przeszedłem do pokazania zastosowania duchowego. Moje myśli już pobiegły troszkę do przodu ale wróćmy teraz do tej tarczy pod względem zastosowania jej w naszym osobistym życiu. Dlatego, że i nasze życie powinno się cechować wiarą. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu chodzi o wszystkie decyzje w naszym życiu, co do których też my potrzebujemy wiary. Gdy na przykład pomyślimy o tych rodzicach Mojżesza, to oglądamy wielką ich wiarę okazaną w tych trudnych okolicznościach życiowych, w których się znaleźli. W ogóle w tamtych czasach wydawało się, że wejść w małżeństwo, i to małżeństwo według myśli Bożych miałoby być jeszcze pobłogosławione pojawieniem się dzieci i potem te dzieci mamy przecież obowiązek przyjąć we wierze z rąk Pana i oni zastosowali to we wierze swojej że to dzieciątko które się w tych trudnych czasach narodziło Powierzyli temu, tej małej skrzyneczce, u nas w polskim jest to jako koszyk, który został, został włożony we wody Nilu. To jest przykład, który pokazuje, jak wiara powinna wpływać na prowadzenie naszego życia wiary. Ale w 17. Wierszu dalej możemy przeczytać, weźcie też przy ubicę zbawienia. I Właściwie hełm zbawienia. Chciałbym jeszcze raz powrócić do Hebrajczyków, do 12 rozdziału.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 Dass od Tu pod koniec tego wiersza żeśmy przeczytali, aby raczej uzdrowione zostało. Czyli to, co chromy ma być uzdrowione. A te słowa wyratowanie albo wyleczenie bardzo blisko są ze sobą spokrewnione. To znaczy, w naszym wspólnym życiu, razem z pozostałymi wierzącymi, musimy o to się starać, aby to, co chrome, nie zboczyło z drogi. I w tym sensie właśnie, aby zostało wyratowane z tych trudnych okoliczności życiowych. Tutaj w ogóle nie chodzi o wieczne zbawienie tej osoby. Nie, tu po prostu chodzi o to, abyśmy mieli w serce wypełnione troskliwością o pozostałe osoby z naszego chrześcijańskiego otoczenia, aby im dobrze się w życiu powodziło i ja to chcę powiązać właśnie z tym przyłbicą albo z tym hełmem zbawienia o którym tu w 17 wierszu Efezjan 6 rozdział czytamy tak ten hełm chroni naszą głowę z całą pewnością ten hełm jest również też i obrazem całego świata myśli jakie, w jakim my żyjemy Nach suchen, wie wir dem schon w których to myślach my powinniśmy poszukiwać tej możliwości, jak wyjść drugiemu naprzeciw, tak aby mu e, dobrze uczynić. Sich auch auf. Ale duchowe znaczenie tej czubicy natychmiast też i nasuwa się na nasze myśli. Dass wir uns, Chodzi o to, abyśmy byli e, świadomi i pewni naszego zbawienia przed Bogiem. Abyśmy Ja rzeczywiście potrafili to naszymi myślami ująć, objąć. To nie tylko pozostać ma w, w, w tym zakresie obszaru naszej głowy, ale również też i ma ukształtować nasze w, życie duchowe i nasze serce, nasze sumienie. Das, was das Wort sagt, im, auf. Ale naturalnie to, co Słowo nam Boże mówi, to my przyjmujemy najpierw naszym w, ludzkim rozumem. I gdy tak się będzie działo, to w tym zakresie diabeł nie będzie mógł nas zaatakować. I ostatnia rzecz, jaka tutaj jest wymieniona, to jest miecz ducha. I natychmiast dodane jest też i znaczenie tego określenia miecz, a jest nim Słowo Boże. Tu e, widzimy również też i e, broń, która służy do obrony. Aby te ataki nieprzyjaciela e, odeprzeć e, za pomocą słowa Bożego. I trudno jest teraz to w naszym praktycznym życiu, e, teraz mi to wyjaśnić, jak to zastosować. Naturalnie, zasadniczo, ogólnie możemy powiedzieć, że auf, alle unsere Lebensumstände und auf unsere äh, anwenden. Chodzi o to, abyśmy Słowo Boże we wszystkich okolicznościach naszego życia, jak również też i e, dla podjęcia wszystkich decyzji w naszym życiu, zawsze używali jako miarodajny. I w tym sensie również też możemy oglądać ten miecz jako e, ten przedmiot, który e, przenika albo osądza nasz e, własne myśli. Ale to w zasadzie jest ktoś inny, który ten miecz, słowa używa nie my sami. Tutaj w tym urywku chodzi o to, abyśmy słowo Boże po prostu znali i w tych okolicznościach, o których tutaj żeśmy czytali krótkim słowem określonymi zły dzień, wiedzieli jak to słowo zastosować w tych złych okolicznościach, zły dzień. I zasadniczo wszystko to znowu wskazuje na osobę Pana Jezusa. I w tym znowu się muszę powtórzyć. I, i gdy Pan powiedział jest napisane. I jeszcze jedno krótkie słowo dotyczące właśnie tego miecza. Powiedziałem, że my musimy to słowo znać. Um wir lesen. a żeby to słowo znać to całkiem po prostu musimy je czytać meine, Ale ja chciałbym powrócić do tego co i dzisiaj w południe było już na e, konferencji powiedziane my musimy to słowo nie tylko e, zachować w głowie, ale też i objąć naszym sercem Und man kann nicht genug i nigdy nie będzie za dużo tego zachęcania do tego, aby regularnie czytać Słowo Boże. I wtedy dopiero, gdy tak będziemy regularnie czytać, wiele wierszy będzie mogło się utrwalić w naszej głowie, które, gdy powstanie taka konieczność w naszym życiu, będziemy mogli dla siebie samego zastosować. I jeżeli ciągle na nowo jest to powtarzane, że to dzisiaj mówimy, to jeszcze raz to powtarzam. W młodych latach, młodzieży kochana, czytajcie bardzo dużo Słowo Boże. Regularnie. Tak. Gdy mój ojciec miał e, około 75 lat, to kiedyś mi powiedział, w zasadzie to e, nie potrzeba już, żebyście mi darowali jakiekolwiek rozważanie Słowa Bożego w formie książkowej. Dlatego, że jak ja to przeczytam, to już niewiele z tego zachowuję w swojej pamięci. I W zasadzie, można by tak powiedzieć, gdy ja tą książkę zamykam, to w tym samym momencie już mi to wszystko z głowy ulatuje. Ale my byliśmy ciągle na nowo pod wrażeniem tego, Die Alpen in ihrer Jugend gelernt haben. że gdy odwiedzamy wierzących w domach starców i z nimi czytamy słowo Boże i śpiewamy pieśni, że oni razem z nami wszystko na pamięć potrafią śpiewać. I dokładnie tak samo jest ze słowem Bożym. Dlatego mój apel an euch alle: lesz Gottes Wort regelmäßig. sich in i dlatego jeszcze raz powtarzam mój apel, czytajcie regularnie Słowo Boże, a ono będzie się utrwalało w waszej pamięci, tym samym w waszym sercu. I jeszcze jest drugi punkt spojrzenia na to, który też jest bardzo ważny, czytajcie Słowo Boże również i w powiązaniu z innymi miejscami czyli tak tematycznie. I to w podwójne da Wam korzyści. Bo będziecie mądrymi, aby rozróżniać, jaka jest Droga Boża. I na przykład będziecie potrafili rozróżnić, jaka jest w Słowie przedstawiona Droga dotycząca zgromadzenia a jaka droga dotycząca Izraela? Ale również i nauczycie się tego, abyście mogli też i te e, m, podstawowe prawdy Słowa Bożego zastosować w Waszym życiu. Jest bardzo wiele sytuacji w naszym życiu, w którym musimy podejmować decyzje. I nawet jeżeli nie znajdujemy bezpośredniej e, odpowiedzi na dany problem w naszym życiu ze Słowa Bożego, ale jeżeli czytają Słowo Boże, będziemy obeznani z myślami Bożymi, to że gefallen. To to doprowadzi do tego, że stając w obliczu takiej e, konieczności podjęcia decyzji, co do której nie ma jasnej odpowiedzi i cytatu ze Słowa Bożego, będziecie potrafili podjąć taką decyzję, do której też i Pan będzie mógł się przyznać. I tego rodzaju decyzje będą z pewnością też i błogosławieństwem dla Was. I nawet jeżeli nieprzyjaciel będzie w podstępny sposób używał Słowa Bożego, aby nas zaatakować, to częste czytanie Słowa Bożego uczyni nas zdolnymi, abyśmy potrafili jego podstępne działania natychmiast rozpoznać. Bo zdarza się, jakże często, że diabeł cytuje Słowo Boże, ale w tym cytacie dwa, trzy słowa po prostu opuszcza celowo. Jeden brat z naszego środowiska kiedyś powiedział, gdy będziemy chcieli, to ze Słowem Bożym wszystkie rzeczy naszego życia będziemy w stanie udowodnić i każde nasze postępowanie usprawiedliwić. Ale jeżeli będziemy umieli teraz ten miecz ducha w odpowiedni sposób używać, to będziemy w stanie natychmiast rozpoznać te podstępne ataki nieprzyjaciela i się przed nimi obronić. I króciutko jeszcze chciałbym powiedzieć na temat tych wierszy od 18 do 20. Tutaj mowa jest o tym wewnętrznym nastawieniu się każdego bieżącego, abyśmy my nasze życie prowadzili w takim usposobieniu modlitewnym. Chciałbym to określić, że to jest prowadzenie życia w zależności od Pana. To znaczy, że my w tym e usposobieniu powinniśmy nad tym czuwać. I być w tym zakresie wytrwałymi. I tak jak powiedziałem, że zachęcam do regularnego czytania Słowa Bożego. I to może nas doprowadzić do tego, stałego, ciągłego życia w tym właściwym nastawieniu się w modlitwie i w rozpoznawaniu drogi Bożej. I jeżeli apostoł Paweł siebie samego nawet do takiego nastawienia wprowadza, odbiorców swojego listu wprowadza, żeby oni się za nim modlili, to z całą pewnością od razu to możemy zauważyć, że to Błogosławieństwo Modlitwy nie tylko przynosi Błogosławieństwo dla nas samych, ale również też jest ukierunkowane dla dobra pozostałych. And ich meine, gdy ja powiedziałem, że ten e, krok tego rozważania albo ten łuk tego rozważania wraca z powrotem do początku tego, co powiedziałem, to z pewnością ta siła w Panu może nas do tego usposobić, abyśmy ostali się w tej walce.